13 stycznia 1932 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok po prawie 3 miesięcznym procesie brzeskim 11 działaczy centrolewu. W jednym z najgłośniejszych procesów politycznych II Rzeczypospolitej skazani zostali więźniowie twierdzy brzeskiej, przywódcy opozycji antysanacyjnej m.in. trzykrotny premier Wincenty Witos, Adam Ciołkosz, Norbert Barlicki, Władysław Kiernik. Najcięższe wyroki to trzy lata więzienia, kilkanaście dni wcześniej zakończył się trzynasty rok istnienia II Rzeczypospolitej, zmagającej się wciąż z kryzysem gospodarczym. W 1932 roku przyjęto szeroki program walki z nim. Ponadto Sejm uchwalił reformę szkolnictwa ministra Janusza Jędrzejewicza. Doszło do fali strajków chłopskich i strajku powszechnego w przemyśle naftowym. Zaś na śmierć skazano w innym słynnym procesie Ritę Gorgonową, oskarżoną o zamordowanie córki chlebodawcy. Wielkim wydarzeniem było otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie w obecności Marii Skłodowskiej-Curie. Polscy sportowcy Jadwiga Wajsówna, Janusz Kusociński, Zygmunt Heliasz pobili kilka rekordów świata, a Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura niebawem po zwycięstwie w międzynarodowych zawodach samolotowych zginęli w wypadku lotniczym. Podpisaliśmy umowę z włoską firmą Fiat na produkcję samochodów. Trzej polscy matematycy, Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Z kolei na sowieckiej Białorusi powstał polski rejon narodowościowy Dzierżyńszczyzna, nie pierwszy zresztą. Nasza dyplomacja nieustannie zabiegała o bezpieczeństwo Polski w Europie. Został podpisany polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Senat Wolnego Miasta Gdańska przedłużył prawo stacjonowania w tamtejszym porcie polskich okrętów wojennych. Szerokim echem odbiła się jednak szybka decyzja władz niemieckich o ułaskawieniu członków bojówki hitlerowców, którzy zamordowali polskiego robotnika koło Bytomia. Te wydarzenia poprzedziły mianowanie 38-letniego Józefa Beka ministrem spraw zagranicznych. Dziś o bardzo bogatym wydarzeniu 14 roku istnienia Rzeczypospolitej.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 To dobre określenie, patrząc na kalendarium tego roku. Kiedy wymienia pani redaktor te wszystkie wydarzenia, to widać, że wiele się działo w 1932 roku, a jednocześnie można by skontrować to określenie bogaty w wydarzenia względnie stabilny wewnętrznie. To jest rok, w którym trwał przez 365 dni rząd tego samego premiera. To się prawie nie zdarzało w całej Czyli uspokoiła się sytuacja polityczna? W pewnym sensie tak, zapadł wyrok w procesie brzeskim w styczniu i co? I cisza. Nie było żadnej rewolucji politycznej, nie było masowych na wielką skalę protestów społecznych. Rząd Aleksandra Prystora, który zastąpił w połowie 31 roku rząd Walerego Sławka, trwał z minimalnymi zupełnie zmianami w składzie wewnętrznym. Sprawował swoje funkcje administracyjne bez większych zakłóceń. I nikt z opozycji nie miał dość sił, by zakwestionować ten realny układ władzy w społeczeństwie. A więc sanacja, można tak powiedzieć, zapuszczała coraz głębiej korzenie w strukturze administracyjnej państwa i miało to swoje funkcje stabilizujące i oczywiście miało to swoje funkcje niebezpieczne dla demokracji. Bo kiedy jedna partia czy jedna formacja umacnia się tak we władzy, że nie widać dla niej żadnej alternatywy, no to oczywiście może i sprzyja stabilizacji, ale na pewno nie sprzyja pluralizmowi życia politycznego. Czy Piłsudski odetchnął z ulgą i powiedział nareszcie? Możemy to sobie wyobrazić? Nareszcie spokój? Piłsud, Piłsudski wyjeżdżał na długie, wypoczynkowe wyjazdy. W 1932 roku to będzie Rumunia, wybrzeże Morza Czarnego w Konstancy, później będzie Egipt, oczywiście stale są pikieliszki ukochane na Litwie, Coraz mniej ma sił, by zmagać się z codziennym administrowaniem państwem, dlatego zastrzega dla siebie wyłącznie te dwie dziedziny, politykę zagraniczną i politykę wojskową. A administrowanie zostawia swojemu staremu druchowi Aleksandrowi Prystorowi. Przypomnę, Prystor, jeszcze bojowiec z czasów PPS, był na tyle bliskim przyjacielem, współpracownikiem Piłsudskiego, że był ojcem chrzestnym pierwszej córki Wandy i opiekował się małą Wandzią i jej matką. Późniejszą marszałkową w okresie, kiedy Piłsudski przebywał w Magdeburgu w internowaniu przez Niemców. Kres kariery prystora jako premiera też był związany z panią marszałkową, z którą on się skłócił. Piłsudski zrezygnuje z usług Prystora jako premiera, ale już w następnym roku, w 1933. To tyle o kuchni tego, co działo się w polityce polskiej 1932 roku. Piłsudski mógł sobie pozwolić na te wyjazdy, o których mówiłem, dlatego że właśnie miał poczucie względnej stabilizacji władzy w Polsce. Rozwiązywał te problemy z zakresu polityki zagranicznej, ale wewnątrz żadne przewroty nie zagrażały Polsce w 1932 roku. Miłsudski mógł sobie pozwolić na oglądanie filmów, odwiedził między innymi kino, w którym odbywała się premiera filmu fabularnego, poświęconego historii właśnie bohaterskich walk z reżimem carskim, bojowców PPS-u, dziesiątka z Pawiaka. Lubił także oglądać filmy z myszką Miki. Także. Czytał oczywiście bardzo dużo książek z ulubionej tematyki historyczno-wojskowej, z epoki napoleońskiej. No Ta i oczywiście powstanie styczniowe, ulubiony wątek historyczny marszałka. Tak, znaczy ten wątek, który poświęcił najwięcej uwagi, ale już o powstaniu w 1932 roku nie pisał. Raczej skupiał się na prostowaniu opinii, relacji, pamiętników, wspomnień, które zaczęły się pojawiać na początku lat 30., a spisywane były przez innych uczestników życia politycznego, Pierwszych trzech dekad XX wieku, m.in. przez Daszyńskiego, przez wielu innych polityków Piłsudski z irytacją czytał te wspomnienia i opis własnej osoby w nich i temu poświęcił właściwie swoje ostatnie teksty historyczne, czyli tak zwane poprawki historyczne, w których podkreślał, że te wizje jego osoby, jego zasług... Lub też jego win, które są przedstawiane w tych nowo publikowanych wspomnieniach, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a za rzeczywistość brał oczywiście wyłącznie własne wyobrażenie o sobie jako wyłącznym zbawcy i twórcy II Rzeczpospolitej. Wróćmy do rzeczywistości, od której zdaje się, że marszałek już był spory kawałek drogi. Zajrzyjmy do kuchni sądowej. Podczas trzech miesięcy procesu Brzeskiego odbyło się 50 rozpraw, tempo chyba zawrotne, a wyrok zapadł niejednomyślnie, bo dwóch sędziów uznało winę oskarżonych, a jeden opowiedział się za uniewinnieniem. Ten najwyższy wyrok to trzy lata. Jak pan ocenia ten finał walki sanacji z opozycją? Piłsudski pokazał, kto tu rządzi i pokazał to po swojemu. To znaczy odsunął opozycję wyraźnym, nawet można powiedzieć brutalnym gestem. Szczyt tej brutalności to był oczywiście sam pobyt w Twierdzy Brzeskiej w 30 roku przywódców opozycji, ale gestem wyhamowanym niejako przed jakimś najbardziej drastycznym postępowaniem bo wyrok nie był niewątpliwie drastyczny. Problemem było samo postawienie przywódców politycznej opozycji przed sądem, a nie wyrok, który nie skazywał ich właściwie na eliminację z życia politycznego, a tylko ich chwilowo niejako wyłączał z tego życia. Stąd właśnie decyzja części oskarżonych i skazanych ostatecznie po apelacji, która nie przyniosła zmiany wyroku posłów opozycji o wyemigrowaniu z kraju. Część, zwłaszcza posłowie chłopscy, zatrzymają się w sąsiedniej Czechosłowacji, obserwując bliska wydarzenia polityczne w Polsce. Ale przecież Stronnictwo Ludowe działa nadal w Polsce jako silna partia opozycyjna, ale bez szans na przejęcie władzy. Obóz Wielkiej Polski zostanie rozwiązany. Ta największa masowa organizacja Stronnictwa Narodowego zostanie zdelegalizowany. Ale to w następnym roku. Tak jest w 1933 roku, ale już jednak w 1932 roku widać było wyraźnie, że ruch narodowy, choć bardzo liczny, przypomnijmy OWP to organizacja licząca kilkaset tysięcy członków, nie był w stanie stworzyć skutecznej alternatywy politycznej wobec sanacji. Zwłaszcza, że sanacja potrafiła w tej grupie pułkownika Koca, o której mówiliśmy tydzień temu, Przyciągnąć część zwolenników prawicy narodowej do własnych szeregów, i także ruch narodowy nie potrafił się obronić przed siłą sanacji, zepchnięty niejako do defensywy, nie będzie w stanie zapobiec delegalizacji OWP w następnym roku. A reprezentacja sejmowa NDC, tak zwana grupa profesorów, z Romanem Rybarskim, między innymi na czele, będzie próbowała kulturalnie, demokratycznymi metodami krytykować autorytarne zapędy sanacji, ale jak to z kulturalnymi krytykami autorytaryzmu, głos ten nie będzie miał realnego wpływu na bieg wydarzeń politycznych. Sanacja niewątpliwie w 1932 roku Symbolicznie otwartym wyrokiem w procesie brzeskim pokazała, że nie ma dla niej alternatywy w życiu politycznym Drugiej Rzeczpospolitej, początku lat 30. -tych. Czy można powiedzieć, że rok 1932 upłynął w atmosferze reformy polskiej edukacji za sprawą ministra Janusza Jędrzejewicza? To jest wydarzenie roku w polityce wewnętrznej. Nie wiem, czy można przeprowadzić taki ranking na wydarzenie roku w polityce wewnętrznej 32, ale na pewno najtrwalsze skutki miała reforma Jędrzejewiczowska, obok jeszcze jednej reformy, o której na pewno powinniśmy wspomnieć, bo skutki tej drugiej reformy będą trwały po wojnie i to będą dobre skutki. Mianowicie uchwalenie kodeksu karnego, a później kodeksu postępowania cywilnego, bardzo cywilizowanego w istocie, nowoczesnego w jednym i drugim przypadku. Kodeks karny z 1932 roku będzie dopiero unieważniany, czy w każdym razie wyłączane jego, co bardziej cywilizowane przepisy, dopiero przez komunistów po II wojnie światowej. Karę śmierci utrzymał jednak ów kodeks. Przypomnijmy, że kary śmierci były w kodeksach karnych prawie wszystkich krajów na świecie wtedy i długo jeszcze po II wojnie światowej. W tym więc względzie kodeks karny II Rzeczpospolitej na pewno nie odbiegał od najbardziej cywilizowanych norm świata lat trzydziestych. To znaczy kara śmierci pozostawała karą śmierci, ale nadano jej charakter wyjątkowy. Ograniczono wykonywanie, przewidziano zupełnie odrębne traktowanie małoletnich kryminalistów. Dla nieletnich przyjęto zasadę stosowania jedynie środków wychowawczych i poprawczych. Rozbudowano instytucje warunkowego zawieszenia wykonania kary. Natomiast reforma Jędrzejewiczowska, o której pani redaktor wspomniała, wzbudziła na pewno dużo większą burzę no bo wiadomo, inteligencja chętnie dyskutuje o sprawach, które dotyczą wychowania, edukacji. Tutaj przyzwyczajenie do poprzedniego systemu i nieufność ze strony dużej części inteligencji wobec władzy, wobec BBWR-u, wobec sanacji sprawiła, że reforma Jędrzejewiczowska została przyjęta z bardzo ostrą krytyką. W istocie jednak trzeba ją ocenić moim zdaniem zdecydowanie pozytywnie. Przypomnijmy, że na miejsce sześcioletniej wcześniej szkoły podstawowej prowadzono siedmioklasową szkołę powszechną, a więc wydłużono rok tę naukę, której każdy powinien być poddany. Dołączono do tego czteroletni kurs szkoły średniej, gimnazjum, który można było rozpocząć po pięciu klasach szkoły powszechnej, a więc pięć plus cztery, kiedy zdawało się po skończeniu tego gimnazjum tak zwaną małą maturę a dalej dwu- lub trzyletnie liceum dające dużą maturę. I dalej oczywiście możliwość studiowania na którejś z wyższych uczelni, na których studiowało kilkadziesiąt tysięcy wtedy studentów. A więc upowszechnienie nauczania podstawowego, to są skutki tej reformy, zmodernizowanie programu szkoły średniej, prowadzające specjalizacje, nadające rangę gimnazjum i liceów, także dobrym szkołom zawodowym. To właśnie niewątpliwie dobre skutki tej reformy. Zła strona reformy Jędrzejewiczowskiej polegała na połączonym niejako w opinii publicznej z nią, choć formalnie to były odrębne ustawy, kwestii uprawnień, jakie otrzymała władza w stosunku do uczelni, samorządów uczelnianych, to już dotyczyło szkolnictwa wyższego. Ta reforma dotycząca szkół wyższych będzie niewątpliwie Zamachem można tak powiedzieć na samorządność i demokrację wewnętrzną uniwersytetów polskich i ona chluby ustawodawcom, czyli BBWR-owi nie przynosi. Natomiast sama reforma szkolnictwa, nie wyższego, tylko szkolnictwa podstawowego i średniego, która przeszła do historii pod nazwą reformy Jędrzejewiczowskiej od imienia ministra szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza, uważam, że spełniła dobrze swoją rolę upowszechnienia i podniesienia poziomu edukacji. Sporo mówimy o reformie edukacji, natomiast zauważa się też w 1932 roku dużą aktywność kościoła. W styczniu kardynał Kakowski wezwał do obrony kościoła oraz naszych tradycji, ideałów religijnych i narodowych przed napaściami, przedwrotną działalnością masonerii, wolnomyślicielstwa, radykalizmu i sekciarstwa, które panoszą się i krzewią w Polsce, korzystając z wybujałej wolności. Co takiego się stało, że w 1932 roku Kościół katolicki występuje w tej sprawie? Na pewno widać bardzo wyraźne ożywienie działalności i zaangażowania społecznego Kościoła na początku lat 30. Wiązało się to chyba jednak przede wszystkim z osobą nowego prymasa, Pochodzącego ze Śląska kardynała Augusta Chlonda. Kardynał Kakowski od przytoczenia listu, którego pani redaktor zaczęła swoje pytanie, był już osobistością hierarchii katolickiej schodzącą powoli ze sceny. Kardynał Kakowski zresztą jednoznacznie sprzyjał Piłsudskiemu jego polityce. Przekazywał Piłsudskiemu w 1918 roku władzę jako członek Rady Regencyjnej. Tak, ale nawet nie tylko to mam na myśli, choć symbolicznie to jest na pewno najważniejszy fakt, ale także w swoich następnych latach działalności jako... Pasterz archidiecezji warszawskiej, kardynał Kakowski, życzliwie odnosił się właśnie do obozu marszałka, wspierał go w różnych sytuacjach, a jeżeli potępiał na progu 1932 roku tendencje masońskie, takie skrainy lewicowe czy bolszewickie, to wynikało to po prostu z oceny atmosfery ideowej, która wtedy gęstniała niejako wokół Polski przenikała do Polski, bo... Pamiętajmy, to jest czas właśnie wielkiego kryzysu, kryzysu społecznego. W związku z tym narastającym poczuciem niepewności, niestabilności w codziennej walce o byt rosła popularność ideologii totalitarnych, zarówno bolszewickiej na lewicy, jak i faszystowskiej na prawicy. One się zresztą stykały ze sobą ideologicznie pod wieloma względami w swoim właśnie totalnym zapędzie do kontrolowania całości życia podporządkowania wszystkiego państwu. Otóż te właśnie tendencje i widoczne wpływy w kręgach inteligencji polskiej, ideologii lewicowych budziły zaniepokojenie Kościoła i budziły kontrakcję coraz bardziej programowo realizowaną przez Kościół wobec tych wydarzeń. Przypomnę, że właściwie od 1930 roku działała akcja katolicka, masowa organizacja, która miała zjednoczyć szerokie rzesze społeczeństwa wokół programu społecznego nauczania Kościoła. W 1933 roku, a więc nieco później, powstanie taka komisja społeczna przy Episkopacie Polski. Bardzo aktywnie będą działali tacy księża jak ksiądz Korniłowicz, opiekun później wspaniałego przedsięwzięcia Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, ale także inspirator właśnie takiego zaangażowanego katolicyzmu społecznego. W II Rzeczpospolitej ksiądz Szymański ogromne dzieło, aktywne społecznie prowadził ojciec Maksymilian Maria Kolbe, wydający od 1925 roku swojego rycerza niepokalanej i małego rycerza. Nakład jego czasopism przekroczy milion egzemplarzy, a więc widać, że Kościół starał się podjąć walkę o duszę. By nie oddać walkowerem tej walki prowadzonej z drugiej strony przez lewicową inteligencję, niekoniecznie bolszewicką, ale na pewno lewicowo zorientowaną. Występującą na przykład w czasopismach dla nauczycieli, takie czasopisma jak Płomek, bersowane do młodzieży, podporządkowane właśnie ideologii lewicowej czy nawet komunizującej, z drugiej strony najpopularniejsze czasopismo stojące na najwyższym poziomie, czasopismo literackie rzecz Rzeczpospolitej wiadomości literackiej, no, także wymieniano już przez panią redaktor Antoni Słonimski, no na pewno nie odnosiło się pozytywnie, tyle możemy powiedzieć do kościoła, do jego obecności w polskiej tradycji, oskarżając Kościół o kultywowanie złych, wstecznych tradycji. Stąd właśnie taka a nie inna reakcja Kościoła na te wpływy w inteligencji, na wpływy na wychowanie młodzieży ideologii czy kół literackich, kulturalnych kierowanych no zupełnie inną niż kościelna, niż chrześcijańska wizją człowieka. Najostrze jednakże wystąpił nie kardynał Kakowski, ale kardynał chląd właśnie w 1932 roku. Za pośrednictwem ambon, z których odczytywany był jego list o chrześcijańskich zasadach życia narodowego na 23 kwietnia 1932 roku. Warto to może przypomnieć, żeby uświadomić sobie, jakim stylem i jakim słownictwem kierowano się wtedy do społeczeństwa. Zacytujmy więc list kardynała Hlonda z kwietnia 1932 roku o chrześcijańskich zasadach życia narodowego. W ich Wichrzastą godzinę dziejową odbudowujemy na praojcowskich sadybach niepodległe władztwo. Naród niczego odradzającej się Polsce nie poszczędził. Wiekami mierzy rytm życia, które z gorących serc przelewa w nowy ustrój ojczyzny. Nieśmiertelność chciałby tchnąć w organizm państwa, ale czy ma jasną świadomość i zdrową psychę państwową? I dalej mówi słowami bardzo ważnymi, adresowanymi nie tylko do tendencji bolszewizujących idących ze wschodu, niewymierzonymi tylko jak w liście kardynała Kakowskiego w masonerię, prawda, czy w lewicę, ale to są słowa, słowa listu pasterskiego kardynała Hlonda pod adresem władzy państwowej w Polsce, pod adresem tendencji autorytarnych, takich, które reprezentował właśnie pułkownik Koc w ramach BBWR-u. To był głos przestrogi, że nie wolno ulegać tatolatrii, to znaczy kultowi państwa. Zacytujmy więc te słowa przestrogi, mądrej przestrogi, na pewno ważnej przestrogi kardynała Hlonda z 1932 roku. Brzmiały one tak. Jednostka ludzka istniała wpierw niż państwo i posiada swe przyrodzone prawa. Nie wolno jej w organizmie państwowym przekreślać, bo państwo nie jest celem dla siebie ani nie jest celem człowieka, ale jest celem i przeznaczeniem państwa Dobro jednostek, czyli państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. Nie można więc prawem przyrodzonym pogodzić pewnych współczesnych dążeń do zupełnego podporządkowania obywateli celom państwowym, do wyznaczania obywatelom jakiejś służebnej roli i do rozciągania zwierzchnictwa państwowego na wszystkie dziedziny życia. To były mocne słowa. Czy to było pogrożenie palcem sanacji po procesie brzeskim? Oczywiście, choć rzecz jasna kardynał Hlond nie sympatyzował na pewno z antyklerykalną tendencją w ruchu chłopskim, jaką reprezentował WITOS, czy zwłaszcza jego towarzysze z ławy oskarżonych z PSL Wyzwolenie, ani tym bardziej nie sympatyzował z PPS-em, ale no właśnie takie potraktowanie państwa jako wyłącznej własności jednej partii, podporządkowanie obywateli pewnej wizji ideologii państwowej, było jasno, niedwuznacznie skrytykowane przez kardynała Hlonda. Kościół raz jeszcze wystąpił w naszej historii, tak jak w czasach świętego Stanisława ze Szczepanowa, w roli obrońcy społeczeństwa przed nadużyciami władzy państwowej. To nie był tylko list przeciwko bolszewizmowi i masonerii. To był list przestrogi przed autorytarnymi tendencjami we własnym państwie. I to warto zapamiętać. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa Pytałam pana profesora o najważniejsze wydarzenie roku 1932 w polityce wewnętrznej i teraz polska dyplomacja. Czy podpisanie paktu polsko-sowieckiego w Moskwie, paktu o nieagresji, można nazwać wydarzeniem roku w polityce międzynarodowej? Bo przecież poseł polski Stanisław Patek i wicekomisarz spraw zagranicznych ZSRR Nikołaj Krestiński podpisali w Moskwie pakt o nieagresji. To było... 25 lipca 1932 roku. Czy ten pakt miał taką realną siłę wzmacniania pozycji Polski wobec Berlina? I znów tu odwołam się do, do Francji, która także zabiegała o dobre relacje z Moskwą i co na to Rumunia, która była naszym sojusznikiem w walce z, ze Związkiem Radzieckim. Na pewno podpisanie Paktu o Nieagresji ze Związkiem Sowieckim w lipcu 1932 roku było najważniejszym wydarzeniem w polskiej polityce zagranicznej tego roku. W dużym stopniu przynosiło odprężenie, zdawały sobie obie strony z tego doskonale sprawę, że to jest chwilowe odprężenie, ale bardzo potrzebne i Stalinowi w tym momencie i Piłsudskiemu Polsce. Kiedy można dzisiaj sięgnąć do archiwaliów udostępnionych w poprzednich latach z rozmaitych tajnych kancelarii dyplomacji sowieckiej, zwłaszcza tutaj koniec lat 90. przyniósł wiele interesujących publikacji źródłowych w Rosji, no możemy zobaczyć jak sam Stalin musiał przezwyciężać opory we własnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie nastawienie antypolskie było tak silne, że Stalin musiał pogrozić paluszkiem i powiedzieć, żeby schowali swoje uprzedzenia antypolskie towarzysze, bo mądrość etapu, chwilowy interes Związku Sowieckiego wymaga, żebyśmy jednak takie porozumienie, czyli pakt o nieagresji zawarli, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby... Polska wpadła w objęcia Niemiec, żeby ewentualnie w ogóle Polska odegrała wtedy jakąś czynną rolę w polityce antysowieckiej, bo przeprowadzamy akurat w Związku Sowieckim bardzo trudną, ludobójczą możemy dodać od siebie teraz, reformę polegającą na kolektywizacji wsi. Za chwilę zacząć miał się ten wielki głód na Ukrainie i w Kazachstanie, który kosztował życie 4 do 8 milionów ludzi według różnych szacunków. Stalin o tym wiedział, że taki trudny moment przychodzi i dlatego chciał zawrzeć ten chwilowo korzystny dla niego pakt o nieagresji. Na czym polegała polska gra w tej sprawie? Otóż Polska zabiegała o to, ażeby pakt o nieagresji został podpisany nie tylko przez Polskę, bo to by ją izolowało od innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zagrożonych także przecież ekspansywną, imperialną polityką Moskwy, ale żeby ten pakt zawarły także inne kraje regionu. Udało się doprowadzić do tego, że Estonia i Łotwa również zawarły pakt o nieagresji, co bardzo odpowiadało polskiej dyplomacji, pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Nie udało się natomiast namówić Rumunii, wychodząc z założenia, że spór o Mołdowę, czy Mołdawię, jakbyśmy nie nazwali, tej części Rumunii wtedy, jest tak zasadniczy, że nie można pogodzić go z żadną, nawet chwilową polityką. To był więc jedyny minus, można powiedzieć, z punktu widzenia polityki polskiej, że podpisując Pakt o Nieagresji ze Związkiem Sowieckim 25 lipca 1932 roku troszkę osłabiliśmy nasze stosunki z Rumunią. Natomiast stosunki z Francją i tak były, jakie były. Francja chciała samodzielnie, rzecz jasna, prowadzić politykę odprężenia ze Związkiem Sowieckim, a jednocześnie chciała zerwać z obowiązkami wynikającymi z sojuszu z Polską militarnego, taka, żeby nie musieć pomagać Polsce w wypadku rewizjonizmu niemieckiego skierowanego przeciwko Warszawie, przeciwko rządowi Rzeczpospolitej w sprawie Pomorza, w sprawie tak zwanego korytarza gdańskiego. I to właśnie jest najważniejszy kontekst układu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Kontekst niemiecki. Bo właśnie dosłownie 40 dni wcześniej, czyli 15 czerwca 1932 roku, doszło do bardzo poważnego incydentu w Gdańsku. Incydentu, którego stawką była przyszłość tego miasta. Wolne miasto Gdańsk, którego większa część społeczeństwa zdecydowanie opowiadała się za Hitlerem, za narodowymi socjalistami, jeszcze bardziej zdecydowanie za przynależnością do Niemiec. Chciał wypowiedzieć umowę dotyczącą korzystania z portu gdańskiego przez Polskę. Chciał wprowadzić policję portową własną, czyli niemiecką de facto na tym terenie, nie dopuszczając Polaków do portu. I w momencie, kiedy do portu gdańskiego wpłynęła eskadra okrętów brytyjskich z wizytą w wolnym mieście Gdańsku, wolne miasto Gdańsk tak właśnie nastawione na, krótko mówiąc, jak najszybsze przyłączenie do Niemiec przeciwko Polsce, chciało zamanifestować tę wolę wobec brytyjskiej opinii publicznej, wobec brytyjskiego rządu, wobec wizytujących właśnie port w Gdańsku okrętów wojennych marynarki brytyjskiej. I wtedy Piłsudski zdecydował się wysłać polski niszczyciel, polski kontrtorpedowiec Wicher, by czynił honory domu w Gdańsku. Gdańsk nie jest miastem niemieckim, chciał powiedzieć Piłsudski tym gestem. Gdańsk jest miastem wolnym, w którym swoje prawa, zgodnie z traktatem wersalskim, ma Polska. I rzeczywiście no, na chwilę sytuacja była taka na krawędzi konfrontacji. Polski niszczyciel wpłynął do portu gdańskiego niejako wbrew woli Senatu Wolnego Miasta Gdańska i dopiero ten gest sprawił, że delegacja Wolnego Miasta Gdańska odnowiła z Polską układ o używalności portu. A więc taka manifestacja siły zdecydowania wobec Niemiec, wobec Wolnego Miasta Gdańska, które chciało już czuć się częścią Niemiec była bezpośrednim tłem dla zawarcia układu ze Związkiem Sowieckim, jakby Piłsudski chciał pokazać, jeżeli Niemcy będą chciały nas przydusić, jeżeli Wielka Brytania będzie chciała popierać Niemcy w tym układzie, to my nie musimy, przynajmniej teraz, przynajmniej w 32 roku obawiać się, że Związek Sowiecki wbije nam nóż w plecy. Po to był ten układ. Powiedział pan chwilę temu, że mądrość etapu, zdaniem Stalina, wskazywała na to, by schować uprzedzenia wobec Polski i podpisać ten pakt polsko-sowiecki o nieagresji 25 lipca. Ale jeszcze wcześniej, w marcu, na sowieckiej Białorusi utworzony został polski rejon narodowościowy. To już był drugi po Marchlewszczyźnie. Tym razem nazwano go Dzierżyńszczyzna. Dzierżyńszczyzna. Czy to znowu mądrość etapów wskazywałaby utworzyć dzierżyńszczyznę? Tu nakładały się różne etapy, niejako można powiedzieć w polityce sowieckiej. Wewnętrzny z zewnętrznym płciły się niejako. Wewnętrznie bowiem, tak jak już o tym mówiłem, Stalin rozpoczął od 29 roku program forsownej industrializacji, budowania wielkiego przemysłu, który stworzyłby najpotężniejszą na świecie machinę militarną. Wyposażyłby Armię Czerwoną w dziesiątki tysięcy czołgów i dziesiątki tysięcy samolotów, by móc wygrać wojnę z całym światem. To był dosłownie cel Stalina, a to wymagało no, jakby nowej totalitaryzacji, podporządkowania całego społeczeństwa temu planowi przyszłej wojny z tym, co Stalin nazywał okrążeniem kapitalistycznym. Trudny początek, że tak powiem, związany właśnie z kolektywizacją wsi, z masowymi protestami chłopskimi, jeszcze oczywiście nieprzygotowaniem w tym początkowym etapie do jakiejkolwiek konfrontacji militarnej ze światem, sprawił, że Stalin był zainteresowany w polityce zagranicznej uspokojeniem. Natomiast w polityce wewnętrznej, w ramach tej nowej fali totalitaryzacji, uderzał we wszelkie ruchy narodowe, które mogły zagrozić Spoistości tego totalitarnego systemu. A więc na początku lat 30. zaczyna wycofywać się z realizowanej wcześniej polityki tak zwanej korienizacji, czyli zakorzeniania kultur narodowych nierosyjskich w systemie komunistycznym, przez dopuszczenie języków tych rozmaitych nierosyjskich narodów do szkolnictwa podstawowego, średniego, a nawet wyższego, dopuszczenie czasopism literackich, kultury w danym języku. Teraz Stalin zaczął postrzegać tego rodzaju ustępstwa, które miały po prostu torować drogę ideologii komunistycznej do mas nierosyjskich, by mogły poznać tę ideologię, doktrynę, propagandę we własnym języku. Teraz Stalin zaczął dostrzegać w tym zagrożenie. Lepiej, żeby wszyscy zaczęli mówić po rosyjsku i myśleć po rosyjsku, bo to jest język dyscypliny. Otóż te małe okręgi narodowościowe polskie, tak zwana Marchlewszczyzna istniejąca na terenie Ukraińskiej Republiki Sowieckiej i Dzierżyńszczyzna utworzona właśnie w drugim roku na terenie Białorusi były niejako eksperymentami w tej dziedzinie, który jeszcze był dziedzictwem tamtej epoki kolonizacji. Awangardy przyszłego panowania sowieckiego nad Polską. Wyszkolić kadry polskojęzyczne może tak powiedzmy do przejęcia władzy nad Polską kiedy już zacznie się ta wojna ze światem kiedy Armia Czerwona zdobędzie Polskę ale wkrótce już nadejdzie nowy etap, najbardziej tragiczny etap w tej polityce wewnętrznej stalinowskiej. Kiedy Stalin już dokona przełomu w industrializacji kraju, rzeczywiście zaczną schodzić z taśmy tysiące samolotów i czołgów, może jeszcze niedoskonałych technicznie, ale masa tej produkcji będzie już imponująca. Stalin będzie zatem już realnie w połowie lat 30 gotów do rzucenia wyzwania światu i wtedy zacznie likwidować całą politykę narodowościową wobec mniejszości rozmaitych, likwidować najzupełniej dosłownie i wtedy błyskawicznie, trzy lata później po uruchomieniu Dzierżyńszczyzny zacznie się likwidacja Dzierżyńszczyzny. Tak jak wcześniej wielki głód uderzył w naród ukraiński pod władzą sowiecką, tak represje sowieckie skierowane głównie przeciwko Polakom zamieszkującym po stronie sowieckiej przy granicy z państwem sowieckim będą szczególnie okrutnie dziesiątkowały narodowość polską, traktowaną przez Stalina ostatecznie jako nielojalna, Trzeba potraktować tę polską mniejszość w Związku Sowieckim jako potencjalną piątą kolumnę II Rzeczpospolitej, czyli zlikwidować Polaków. I to się stanie w latach 36-38, ale o tym będziemy mówili później. To jeden z najbardziej tragicznych momentów ludobójstwo wykonane w sposób bezprecedensowy właśnie na przedstawicielach narodowości polskiej w Związku Sowieckim w latach 36-38. Czy wydarzenia międzynarodowe roku 1932 spowodowały zmianę na stanowisku ministra spraw zagranicznych w listopadzie? Bo przecież Augusta Zaleskiego zastąpił Józef Beck o zdecydowanych poglądach na temat no, zwłaszcza relacji polsko-niemieckich. Józef Beck przygotowywany był do tej roli już od pewnego czasu. Młody polityk, ale blisko bardzo stojący Piłsudskiego przez swojego ojca, także Józefa blisko związanego z Piłsudskim w czasach wcześniejszych. Otóż Józef Beck junior był od 30 roku szykowany już do tej roli ministra spraw zagranicznych, a to dlatego, że marszałek dostrzegł w nim siłę charakteru, to było najważniejsze dla Piłsudskiego. Ocena siły charakteru kandydata na następcę marszałka w roli kierownika polityki zagranicznej. Piłsudski uważał, że wcześniejsi ministrowie spraw zagranicznych, włącznie z Zaleskim, którego cenił, którego szanował, z którym współpracował przez lata, mogą ugiąć się pod presją wydarzeń, pod presją nacisku międzynarodowego, zwłaszcza państw zachodnich, Schylić głowę zbyt nisko z punktu widzenia poczucia godności narodowej i interesów państwa polskiego, tak jak je widział Piłsudski. A w Beku widział tę nieugiętość przeciwstawienia się nawet wszystkim, jeśli będzie tego wymagał interes i godność państwa polskiego. Zaleski natomiast był bardziej związany z częścią kół politycznych zachodnich także poprzez swój udział w masonerii. Pek natomiast był podporządkowany tylko marszałkowi. Zaleski stopniowo godził się z tym, że będzie musiał odejść. Przeżył bardzo ciężko narzucony mu przez Piłsudskiego obowiązek towarzyszenia w całym kondukcie pogrzebowym w 27 roku przy sprowadzeniu szczątków Juliusza Słowackiego z Paryża do Krakowa. Omal, nie umarł wtedy August Zaleski wskutek zakrzepicy towarzyszącej wielogodzinnemu staniu w tych uroczystościach. Ten upadek na zdrowiu u ministra spraw zagranicznych i właśnie owe słabości, które dostrzegał w nim Piłsudski sprawiły, że od 31 roku było już jasne, że kwestią najbliższych miesięcy jest przekazanie steru przy ulicy Wierzbowej, czyli w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ręce nowego człowieka, czyli w ręce pułkownika Józefa Beka. I Zaleski pogodził się z tym przykrością. Dla niego było tylko to, że skłonił go Piłsudski do ogłoszenia, że powodem dymisji są przyczyny zdrowotne. Zaleski chciał trochę może bardziej honorowych warunkach odejść z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak czy siak przekazanie władzy w msz odbyło się gładko. Józef Beck, wybraniec Piłsudskiego, przejął stery polityki zagranicznej w swoje energiczne na razie wciąż jeszcze sterowany umysłem marszałka ręce. I jeszcze wątek niemiecki. Otóż grudzień 1932 roku przyniósł ważne wydarzenie, raczej w zakresie technologii, chociaż miało ono wpływ na późniejszą politykę. Pracujący dla biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego młodzi matematycy z Uniwersytetu Poznańskiego, Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kod niemieckiej maszyny Frującej enigma. Przyszłość pokaże, jak ważne to było wtedy jeszcze o tym nie wiedziano. Niemniej jednak przełomowe dla świata. Tego jeszcze oczywiście nikt w 1932 roku nie, nie wiedział. Nie wiedział nie tak. wiedzieć, no. Z powodów oczywistych rzecz dotyczyła szyfrów wojskowych. Dokonanie tego niezwykłego wyczynu matematycznego pokazuje siłę wręcz mocarstwową, pół żartem, pół serio można to powiedzieć, polskiej szkoły matematycznej, tej lwowsko-warszawskiej szkoły przede wszystkim, która jednakże jak widać z przytoczonego przykładu miała także swoje znakomite odnogi w Poznaniu na Nowym Uniwersytecie, ale to jednak niewątpliwie Warszawa i Lwów były ośrodkami tej na skalę światową najsilniejszej chyba szkoły matematycznej. Stefan Banach był największym geniuszem i pozostaje największym geniuszem w historii polskiej matematyki, jednym z największych w historii matematyki światowej. Odkryty przez Hugona Steinhausa, panie profesorze. Tak, pochodzący rzeczywiście z bardzo takiej ubogiej rodziny. Geniusz, który wprawiał w osłupienie najtęższe umysły matematyczne swojej epoki swymi zdolnościami odkrywania zupełnie nowych przestrzeni. Używam celowo tej metafory, bo przestrzenie Banacha to jedno z pojęć wprowadzonych do, do matematyki światowej. Matematyki. Mhm. Ale tutaj chyba kryptolodzy na zachodzie byli zszokowani tym, co dostarczyli im polscy matematycy, bo te materiały zostały przekazane i Francji, i Wielkiej Brytanii pełni ta współpraca mogła zacząć funkcjonować dopiero w momencie wybuchu wojny, kiedy kwestia łamania szyfrów niemieckich stanie się kwestią życia i śmierci. I dobrze, że po kilkudziesięciu latach wreszcie te zasługi polskich matematyków z Poznania zaczynają być uznawane. Bletchley Park w siedzibie wywiadu brytyjskiego, kopia maszyny deszyfrującej stworzonej przez Polaków, jest dzisiaj pomnikiem wystawionym tej myśli polskiej, matematycznej, która przysłużyła się zwycięstwu koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej. Ale to Polacy o to zabiegali i o to walczyli, że Brytyjczycy uznali nie tylko to, co robili w Bletchley Park, ale to, co zrobili polscy matematycy w latach 30 No cóż, ale temu nie powinniśmy się dziwić. Jeżeli sami się nie pochwalimy, to kto nas pochwali? I Polacy to rozumieli, a w 1932 roku najlepszym przykładem takiej dobrej reklamy Polski, widocznej dla całego świata, były oczywiście X Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które przyniosły nam pierwsze złote medale Janusza Kusocińskiego w biegu na 10 kilometrów i Stanisława Walasiewiczównej w biegu na 100 metrów. Tym żyli Polacy, z tego byli dumni, podobnie jak oczywiście z osiągnięć, o których mówiła pani redaktor na wstępie naszego programu osiągnięć żwirki i wigury w zawodach samolotów turystycznych, tak zwanym szalanżu. To właśnie były te wydarzenia, które pobudzały Polaków żyjących w trudnych wciąż warunkach kryzysu gospodarczego do trwania we własnym państwie z nadzieją, że się poprawi, że będzie lepiej, że druga rzecz pospolita, mająca dopiero 14 lat, będzie krajem, który poradzi sobie, czego przykładem wydawał się w 1932 roku także pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, o którym tyle mówiliśmy w czasie dzisiejszej audycji. Historia Żywa